Stosował rewolucyjne środki rekwizycji w dworach żywności, broni, odzieży, furażu i innych przedmiotów przydatnych wojsku. Rozkazał rekwirować gotówkę w kasach rządowych i publicznych na cele powstańcze. 9 marca potępił szlachty za bierną postawę. Nauczony na podręcznikach z PRL-u Garlicki opierał swój osąd na dawnych PRL-owskich podręcznikach. Niechętnych Langiewiczowi, popieranego nie przez ulubionych w PRL-u czerwonych, lecz przez białych. Żodkowska pokazuje, że Langiewicz, surowy wobec tych chłopów, którzy byli niechętni powstaniu, równocześnie konsekwentnie ogłaszał dekrety uwłaszczeniowe i wcale nie był pobłażliwy wobec tych osób ze szlachty, które wymigiwały się od wsparcia powstania. Garlicki, który jakoś nie znalazł miejsca na opisanie choćby części wspomnanych wyżej sukcesów Langiewicza, szeroko rozpisuje się na temat intrygi białych, którzy na podstawie sfałszowanych pełnomocnictw, dostarczonych przez nijakiego Grabowskiego, dokonali swoistego zamachu stanu, powołując Langiewicza na dyktatora. I znów dla garlickiego nie ma większego znaczenia, że właśnie Langiewicz był tym dowódcą powstańczym, który w czasie pierwszego okresu walk najbardziej zasłużył na kierownicze stanowisko dowódcze. Intryga, intryga od, jedyne wytłumaczenie. Przypomnę, że w syntezie dziejów Polski pod redakcją profesora Topolskiego pisano: powstała myśl obwołania dyktatora. Człowiekiem najbardziej nadającym się na to stanowisko był Marian Langiewicz. Zakłamywanie Langiewicza w dalszej partii tekstu Garlicki znów rozpisuje się nad mało istotnymi przepychankami personalnymi wewnątrz powstania, opisuje jak to członkowie rządu przysłali list do dyktatora, w którym Grabowskiego, który informował o pełnomocnictwach dla Langiewicza, nazwali awanturnikiem, oszustem i szalbierzem. Epizod z Grabowskim Nieprzyjemny dla dziejów powstania, ale drobny margines wydarzeń, jest u Garlickiego rozdmuchany do nieskończoności. Z postacią drobnego nikczemnika Grabowskiego, spotykamy się u Garlickiego aż w trzy różnych miejscach, podczas gdy z całego podręcznika nie dowiemy się nigdzie o tak świetnych nazwiskach dowódców powstańczych, jak, Dionizy Czachowski, Marcin lelewel borelowski Ludwik Rzechliński, Zygmunt Chmielewski, Edmund Taczanowski czy o komisarzu pełnomocnym rządu narodowego na Litwie Konstantym Kalinowskim. I to są właśnie proporcje, to jest obiektywizm Mala-Garlicki. I jeszcze jeden typowy fragment garlicczyzny. Informując o wyruszeniu Langiewicza 11 marca w stronę Gór Świętokrzyskich, Garlicki jak może dobiera czarnych kresek dla opisu jego oddziałów, pisząc jego oddział był liczącą około 3000 zbieraniną z różnych wcześniej rozbitych oddziałów. Zaledwie 1 trzecie żołnierzy miała broń palną. Karność i dyscyplina pozostawiały wiele do życzenia. Tak opisawszy oddział Langiewicza, opisuje jego starcie z wojskiem rosyjskim koło Grochowisk, akcentując, liczebnie Rosjanie mieli niewielką przewagę ich wojska liczyły 3500 ludzi i sześć dział ale w wyszkoleniu i uzbrojeniu mieli przewagę miażdżącą. Opis kończy, jak już wcześniej wspomniałem nieprawdziwym twierdzeniem, Rosjanie nie odnieśli zwycięstwa, odstąpili. Otóż zwycięstwo odnieśli Polacy, jak to podkreślił choćby najsłynniejszy znawca powstania styczniowego profesor Kieniewicz. Czego nie zauważa Garlicki, i jak wytłumaczy Garlicki to zwycięstwo polskiej zbieraniny, Pozbawionej karności i dyscypliny nad wojskami rosyjskimi mającymi miażdżącą przewagę? Czyżby kolejny raz nie zauważył, bo nie chciał zauważyć, że w walce częstokroć liczyło się nie tylko wyszkolenie i uzbrojenie, ale także zabrakło mu miejsca na stwierdzenie, że na dzień przed bitwą pod Grochowiskami generał Langiewicz zwycięsko odparł atak rosyjski w bitwie pod Chrobrzem, gdzie zmusił carskiego generała Czengierego do odwrotu. O zwycięstwie Polaków nad przeważającymi siłami Rosjan zadecydował świetny atak pułkownika Dąbrowskiego i Rochebruna na czele kosynierów i Żławów na piechotę rosyjską. Tyle że o męstwie powstańców nasz autor jakoś bardzo, ale to bardzo nie lubi wspominać. Wybielacz rzeczników podległości Rosji autor tak skłonny do wybielania niezłomnych rzeczników podległości Rosji typu generał Stanisława Potockiego. Bywa o wiele mniej wyrozumiały, wręcz zjadliwy, w odniesieniu do ludzi nurtu patriotycznego. Adiutantkę Langiewicza Helenę Tówne przedstawia złośliwie, wyłącznie jako niedoszłą Emilię Plater, występującą w pogardliwym powiedzeniu, uciekł z kasa i dziewczyną do interny austriackiej. Od profesor. Kieniewicza Powstanie Styczniowe, Warszawa 1998, a autor mógłby się dowiedzieć, że Pustowójtówna odbyła odważnie całą kampanię Langiewicza. Z Biogramu Pustowójtównej w PSB, zeszyt 122, strona 433 pióra Kieniewicza dowiedziałby się m.in., że Liczne świadectwa stwierdzają odważne zachowanie się pustowójtuwny na polu bitwy, roznosiła konno rozkazy wśród świstu kul, pod Małgoszczą, Chrobrzem, Grochowiskami słowem i przykładem podtrzymywała odwagę kosynierów. Podczas długiego pobytu na emigracji według biobramu profesor Kiniewicza, między innymi. Pracowała ochotniczo jako sanitariuszka w czasie oblężenia Paryża w 1870-1871 roku. W czasie komuny wstawiała się u Jarosława Dąbrowskiego za uwięzionym arcybiskupem Barboi i uzyskała zgodę na ewakuację grupy zakonnic z Paryża do Wersalu. Wydawałoby się, że Garlicki, tak krytyczny wobec powstań, które pokazuje jako bezsensowne rzucanie się przeciw potężnemu wrogowi, tym mocniej zaakcentuje znaczenie pracy organicznej, podnoszenie narodów zwyż drogą rozwoju gospodarczego, osiągnięć kultury. Mogłoby to pokazać, że Polacy coś jednak robili w XIX wieku i Garlicki po prostu żałuje, że wszyscy nie postawili na drogę pokojowych. Stopniowych działań, zamiast walki. Szybko okazuje się, że Garlicki faktycznie odnosi się ze skrajnym lekceważeniem i dezynwolturą również i do tych pokojowych działań, pomija ogromną część osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju polskiej gospodarki i kultury w okresie od 1815 do 1919 roku. Czyż można w ogóle uznać normalny? spełniający minimalne choćby wymogi, podręcznik dla szkół średnich książkę Garlickiego, w której pisząc o historii od 1815 roku całkowicie pomija się rolę odgrywaną po 1815 roku, przez Uniwersytet Wileński z takimi wykładowcami, jak bracia Śniadeccy czy Joachim Lelewel w której całkowicie przemilcza się rolę odgrywaną w aktywizacji gospodarczej Polaków w Wielkopolsce przez Hipolita Cegielskiego, Karola Libelta czy Piotra Wawrzyniaka, w której całkowicie pomija się nazwiska takich budzicieli polskości w zaborze pruskim, jak Karol Miarka, Józef Lompa, Krzysztof Mlongowiusz czy Gustaw Gizewiusz, w którym nie ma w ogóle takich nazwisk, jak Jan Matejko, Artur Grotker czy Stanisław Moniuszko w której zabrakło w ogóle nazwisk takich postaci polskiej nauki, jak Stanisław Staszic, Samuel Linde, August Cieszkowski, Bronisław Trentowski, Oskar Kolberg, Tytus Haubiński, Marceli Nęcki, Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski czy Oswald Balezer w której całkowicie pominięto wynalazcę lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza i założyciela słynnej szkoły kształcącej inżynierów Hipolita Wawelberga. Autor nie wspomniał ani słowem o tak zasłużonych dla nauki postaciach polskiej emigracji, jak Ignacy Domejko, Edmund Strzelecki czy Józef Wroński. O tak wybitnych słańcach badaczach, jak Benedykt Dybowski, Jan Czerski czy Aleksander Czekanowski. Fałszerz historii Polski trudno zrozumieć dziwną wybiórczość, z jaką autor selekcjonuje informacje podawane w swoim podręczniku. Na stronie 23 pisze na przykład o powstaniu w 1816 roku Szkoły Górniczej w Kielcach, ale pomija fakt, że założył ją ksiądz Stanisław Staszic. Na tejże stronie 23 pisze o założeniu Instytutu Agronomicznego w Marymoncie w 1818 roku, a pomija informacje o roli odnowionego Uniwersytetu Wileńskiego w okresie do 1830 roku. O tym, że Uniwersytet Wileński i Liceum Przemienieckie istniały dowiadujemy się u profesor Garlickiego wyłącznie z informacji o ich zamknięciu po upadku powstania. Nie rozumiem, dlaczego autor, pisząc o organizacjach konspiracyjnych w środowiskach gimnazjalistów klas starszych i wśród studentów, nie wymienia w ogóle nazwy filaretów i filomatów. Za to tym chętnie eksponuje pozytywną rolę masonerii.